Niezależna audycja internetowa, góra z tej strony Zapraszam do wysłuchania Kolejnego odcinka Niezależnego podcastu z Nowego Jorku Podnośnik, dzisiaj znajdujemy się W stanie północnej Karoliny A ja siedzę na dziobie Czyli na samym przodzie Pięknego 58 stopowego jachtu W stanie północnej Karoliny Zaraz za mostem Aligatora I płyniemy na południe A co ja tu robię I dlaczego o tym już za moment podnośnik jak zawsze mamy dzisiaj datę 30 października 2009 roku 9 wieczorem jest już oczywiście po zachodzie słońca słońce teraz zachodzi około 6 z tego co, co kojarzę Księżyc nade mną, za mną piękny most dookoła jesteśmy otoczeni wodą Stoimy na kotwicy, kapitan i pani kapitanowa Pod pokładem ja na zewnątrz łapię na trzy wędki niebieskie kraby Łapałem dwa we wiadereczku, tam chwytają się szczypcami A ja siedzę i dla Was nagrywam kolejny odcinek Odcinek o tym, jak można spędzać czas inaczej niż tylko chodząc do pracy I, i takie tam... Inne bzdury, które możemy robić, a nie musimy lub musimy, każdy ma wybór. Ja miałem wybór i właśnie zdecydowałem się, a było to mniej więcej dwa tygodnie temu zadzwonił do mnie Pan Krzysztof, instruktor żeglarstwa, świetny żeglarz i człowiek, który promuje żeglarstwo na, na wszelkie sposoby i mówi do mnie tak, z północnego stanu, dokładnie z main, płynie sobie jacht, a na nim dwie osoby, no i już tutaj przed Nowym Jorkiem na Long Island Sound zdarzył się wypadek jedna z dwóch osób, która jest na tym jachcie a, a płynie pan kapitan i pani kapitanowa tak właśnie pani y, Teresa, tak jej na imię złamała rękę, ręka na temblaku znaczy to dowiedziałem się później jak je pani kapitanowa ma na imię w każdym razie kapitan poszukuje załogi, gdyż płynie sobie na południe do Hondurasu Cieplejsze strony, płyn. chwila się zastanawiałem, rozmawiam potem z panem Krzysztofem i Krzysiek mówi, słuchaj, nie zastanawiaj się jak możesz, warto. Stwierdziłem ok, spakowałem się i 21 października przed północą wskoczyłem na jach 22 października o godzinie 8, wyrwaliśmy Kotwice, podnieśliśmy kotwice na Getaway Marina, na Brooklynie na Flatbush i udaliśmy się w, no w podróż, tak, mogę to powiedzieć, w rejs minęło dokładnie 8 bitych dni na wodzie, płyniemy i ja wam o tym teraz opowiem, jak to wyglądało, co robiliśmy w ciągu tych 8 dni jak płynie cały czas na południe nie wiem, czy powinienem, czy powinienem nagrywać teraz, czy powinienem nagrać ten odcinek po zakończeniu rejsu, ale może nie będzie mi się już chciało, może nie będę miał czasu. Kto to wie, mam teraz chwilę, siedzę sobie na dziobie, patrzę na księżyc, słucham jak samochody po, po moście, jak je suną, szum opon, a ja siedzę sobie wygodnie, nie przejmuję się rolą i tak Wiadomo, o co chodzi, robię swoje, jutro powinien być piękny dzień Dzisiaj mieliśmy tutaj około 20 stopni, krótkie spodenki, koszulka Teraz już jest troszeczkę chłodniej, gdyż jest wieczorowa pora Stoimy właśnie na kotwicy, 12 stóp wody pod nami Może na początku kilka słów o jachcie Jacht jest olbrzymi 58 stopowy stalowy, trzy maszte chińskie ożaglowanie, tak zwana chińska dżonka, kolor żagli czerwony, silnik 150 konny, dwa zbiorniki paliwa po 100 galonów, czyli w sumie 200 galonów yy, diesla, yy, jeden galon to jest prawie 4 litry, 3, 7 po przecinku, 7,8 także pomyślę jakie duże zbiorniki wody słodkiej, wody pitnej 4 zbiorniki po 150 galonów, w sumie 600 galonów wody Ci, którzy pływali kiedykolwiek wiedzą, że na jachcie każda stopa daje dużą różnicę i ludzie kupują jachty powiedzmy 25 stopowe za 2 lata 28 stopowe za rok 30-stopowy i tak właśnie to wygląda w tym biznesie a jacht 58-stopowy, na którym teraz sobie siedzę spokojnie na dziobie to jest naprawdę okręt, olbrzymi jacht panele solarne na, na pilot house jacht ma 14 stóp szerokości, silnik 150-konny silnik 150 trzy kotwice, jedna główna, dwie pomocnicze po bokach tyle może o jeszcze tak więc moja podróż, mój rejsik rozpoczął się kilka dobrych dni temu i o godzinie 8 rano wyrwaliśmy, podnieśliśmy kotwicę ruszyliśmy na południe jako że potrzebowaliśmy tutaj zatankować ropę diesla, jak zwał tak zwał Getaway Marina na Brooklynie jest to dobra marina 500 miejsc 500 ludek może tutaj stać, może w ten sposób no niestety właściciel y, troszeczkę nie przejmuje się y, rolą, y, kosi kasę. Marina jest na terenie parku no ale może o tym nie będę teraz opowiadał w każdym razie na tak olbrzymiej marinie jak Getaway niestety nie ma żadnego dystrybutora, gdzie można nalać sobie benzynę a mimo, że jest tam naprawdę dużo jachtów motorowych, dużych nie wiem czy ludzie noszą sobie te karnisterki z benzyną czy pływają gdzie indziej, jakoś sobie radzą no, ludzie, którzy mają łódki z żaglami to jest troszeczkę łatwiej, wiadomo żagiel, w jadr, dmucha w żagiel, płyniemy, nie dmucha, nie płyniemy silnik służy tylko do wypłynięcia i do wpłynięcia, do mariny do doku, do, do kei tak więc wypłynęliśmy sobie rano i musieliśmy znaleźć miejsce, gdzie możemy zatankować paliwo najbliższe miejsce, gdzie, gdzie to dało się zrobić to było Atlantic Highlands w New Jersey straciliśmy kilka godzin, żeby tam dopłynąć no ale wszystko fajnie było udało się naprawdę dokowanie, dobijanie do pomostu takim olbrzymim, metalowym okrętem 58-stopowym nie należy do najłatwiejszych, ale kapitan opanował to naprawdę do perfekcji potem popłynęliśmy dalej, popłynęliśmy wzdłuż New Jersey na południe zatrzymaliśmy się po drodze w Cape May najdalej wysuniętym miejscem w New Jersey jest Cape May, gdzie mają piękne plaże jest piękne letniskowe miasteczko i tam właśnie zatrzymaliśmy się na kotwicy. Staliśmy z tego co pamiętam chyba dwa dni, bo czekaliśmy na lepszą pogodę, jesienią. Pogoda na oceanie potrafi być no niezbyt przyjemna. Pływanie na fali 5 czy 6 metrowej nie należy do przyjemności, żaglowanie to ma być, ma być właśnie przyjemność, a nie, a nie walka należy, jak ja to mówię. Współpracować z wodą, a nie, a nie z nią walczyć Dlatego przeczekaliśmy złą pogodę na Kotwicy I na noc wypłynęliśmy właśnie na południe Płynęliśmy noc, płynęliśmy dzień Dopłynęliśmy do Wirgini, do miejscowości Portsmouth to jest zaraz przy Norfolk. Tam wchodziliśmy do portu, e, oczywiście e, po ciemku, przy 4-5 stopowej fali. Że Portsmouth i Norfolk to są dwa miasta, Virginia, i one, jedno jest zaraz koło drugiego. A my rzucaliśmy kotwicę o 4 nad ranem, e, właśnie pomiędzy Norfolk i Portsmouth. Amerykanie w Norfolk posiadają największą właśnie w Stanach, w tym kraju bazę marynarki wojennej no chyba z godziny czasu płynęliśmy i cały czas po jednej po lewej i po prawej burcie cały czas stały olbrzymie statki wojskowe, lotniskowce nie znam się na tym, no stały różne statki wojskowe, nie można do nich podpływać, bo można się zdziwić oczywiście nieprzyjemnie także o czwartej nad ranem rzuciliśmy kotwicę na kotwicowisku przy pięknej marinie Tidewater Water jak Marina, ale o tym za chwileczkę.